Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 22. I przybliżało się święto prześników, które zowią Wielkanocą. I szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie, jakoby go zabili, ale się bali ludu. I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryjotem, który był z liczby dwunastu. Ten tedy odszedłszy, Zmówił się z przedniejszymi kapłanami i z przełożonymi kościoła, jako by go im wydał, i uradowali się i umówili się z nim, że mu chcą dać pieniądze. I obiecał, i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez rozruchu. Wtedy przyszedł dzień prześników, którego miał baranek być zabity. I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy, nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli. Ale oni mu rzekli: Gdzież chcesz, abyśmy go nagotowali? A on rzekł do nich: Oto, gdy do miasta wchodzić będziecie, spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody, Idźcież za nim do domu, do którego wnijdzie. A rzeczcie gospodarzowi domu onego: Kazał ci powiedzieć nauczyciel, gdzie jest gospoda, kędybym jadł baranka z uczniami moimi? A on wam ukaże salę wielką, usłaną, tamże nagotujcie. Tedy odszedłszy, znaleźli jako im był powiedział, i nagotowali baranka. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół i dwanaście apostołów z nim i rzekł do nich, żądając. Żądałem tego baranka jeść z wami pierwej, niżbym bym cierpiał, boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożem. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźmijcie to, a podzielcie między Sie. albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże a wziąwszy chleb i podziękowawszy łamał i dał im, mówiąc To jest ciało moje, które się za was daje, to czyncie na pamiątkę moje. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa. Ale oto ręka tego, który mię wydawa, ze mną jest za stołem. Synci zaiste człowieczy idzie tak, jako jest postanowiono, ale biada człowiekowi temu, który go wydaje. Wtedy się oni poczęli między sobą pytać o tem, kto by wżdy z nich był, co by to uczynić miał. A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy. Ale on im rzekł, królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazywani bywają. Lecz wy nie tak. Owszem, kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy, a kto jest wodzem, niech będzie jako ten, co służy. Bo któryż większy jest ten, co siedzi? czyli ten, co służy, i nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was jako ten, co służy. A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich i jać wam sporządzam, jako mi sporządził ojciec mój królestwo, abyście jedli i pili za stołem moim w królestwie mojem i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich. I rzekł pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił was, aby was odwiał jako pszenicę, mi ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. A on mu rzekł: Panie, gotówem z tobą iść i do więzienia i na śmierć. A on Rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kur, aż się pierwej trzykroć zaprzesz, że mnie nie znasz. I rzekł im, gdym was posyłał bez mieszka i bez tajstry i bez butów i zali wam czego nie dostawało? A oni rzekli, niczego. Wtedy im rzekł, ale teraz kto ma mieszek? Niech go weźmie. Także i tajstre. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknie swoje, a kupi go. Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na mnie, mianowicie i ze złoczyńcami policzony jest, boć te rzeczy, które świadczą o mnie, koniec biorą. Ale oni rzekli, panie! Oto tu dwa miecze. A on im rzekł. Dosyć jest. I wyszedłszy, szedł według zwyczaju na górę oliwną, a szli za nim i uczniowie jego. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakoby naciśnienie kamieniem, a klęknąwszy na kolana, Modlił się, mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, przenieść ten kielich ode mnie, wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, posilający go. Ale będąc w boju, gorliwiej się modlił, a był pod jego jako krople krwi ściekające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące od smutku. I rzekł im, cóż, śpicie? Wstańcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. A gdy on jeszcze mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden ze dwunastu, szedł przed nimi i przybliżył się do Jezusa, aby go pocałował. A Jezus mu rzekł, Judaszu. Pocałowaniem wydajesz syna człowieczego. A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu, panie, mamy-li bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho prawe. Ale Jezus odpowiadając, rzekł, zaniechajcie aż puty. A dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go. I rzekł Jezus do onych, którzy byli przyszli przeciwko Niemu, do przedniejszych kapłanów i do starszych. Wyszliście jako na z mieczami i z kijami. Gdym na każdy dzień bywał z wami w kościele, nie ściągnęliście rąk na mnie, ale tać jest ona godzina wasza i moc ciemności. Pojmawszy go wtedy, prowadzili go i przyprowadzili w dom najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka. A gdy oni rozniecili ogień w pośrodku dworu i wespół usiedli, usiadł i Piotr między nimi. A ujrzawszy go niektóra dziewka u ognia siedzącego i pilnie mu się przypatrzywszy, rzekła – i ten z nim był. A on się go zaprzał, mówiąc, Niewiasto, nie znam go. A po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł, I tyś jest z nich. Ale Piotr rzekł, Człowiecze, nie jestem. A gdy wyszła jakoby jedna godzina, ktoś inszy twierdził, mówiąc, Prawdziwie i ten z nim był, bo też jest Galilejczyk. A Piotr rzekł, człowiecze, nie wiem, co mówisz. A zatem zaraz, gdy on jeszcze mówił, kur zapiał. A pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra i wspomniał Piotr na słowo pańskie, jakomu mu był powiedział, iż pierwej niż kur zapieje trzykroć się mnie zaprzesz. A Piotr wyszedłszy precz, gorzko płakał. Lecz mężowie, którzy wespół trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego, bijąc Go, a zakrywszy Go, bili twarz Jego i pytali Go, mówiąc, Prorokuj, kto jest, co cię uderzył? I wiele innych rzeczy, bluźniąc, mówili przeciwko Niemu. A gdy był dzień, zeszli się starsi z ludu i najwyżsi kapłani i nauczeni w piśmie, a przywiedli go do rady swojej, mówiąc, jeźliś ty jest Chrystus, powiedz nam. I rzekł im, choćbym wam powiedział, nie uwierzycie. A jeźlibym też o co pytał, nie odpowiecie mi, ani mnie wypuścicie. Od tego czasu będzie Syn Człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej. I rzekli wszyscy, Tyś tedy jest on syn Boży? A on rzekł do nich. Wy powiadacie żem ja jest. A oni rzekli. Cóż, jeszcze potrzebujemy świadectwa? Wszakżeśmy sami słyszeli z ust jego.